Rozdział trzeci Dalsza część przemowy króla Beniamina. Pan Bóg Wszechmogący przyjmie ciało i będzie czynił cuda pośród ludzi. Krew będzie się sączyła z każdego jego poru za grzechy ludzi. Poprzez wiarę w jego imię ludzie mogą otrzymać zbawienie. Ludzie mogą się stać świętymi przez zadość uczynienia Chrystusa Pana. Męka niegodziwych będzie niczym ogień, który nie gaśnie. I znowu, moi bracia, Pragnę, abyście mnie słuchali, gdyż więcej wam opowiem o tym, co nastąpi. I co wam powiem, usłyszałem od anioła sprzed oblicza Boga, który powiedział mi Przebudź się. Przebudziłem się i ujrzałem, że stoi przede mną. I powiedział mi Przebudź się i słuchaj, co powiem, gdyż przyszedłem zwiastować ci wielką radość. Oto Pan Pan. Wysłuchał Twych modlitw Uznał Twoją sprawiedliwość I posłał mnie Abym zwiastował Ci Byś mógł się radować I ogłosić to swemu ludowi Aby oni także mogli być Przepełnieni radością Oto nadchodzi czas I jest już niedaleko Gdy z mocą Pan Bóg Wszechmogący Który króluje Który był i jest Od wieczności po wieczność, Stąpi z niebios Między ludzi Przyjmie na siebie śmiertelne ciało I pójdzie między ludzi Czyniąc wielkie cuda Uzdrawiając chorych Skrzeszając umarłych Sprawiając, że chromi będą chodzić Niewidomi widzieć A głusi słyszeć I lecząc wszelkie dolegliwości Będzie wypędzał diabły Złe duchy, które pozostają w sercach ludzi Doświadczy pokus Cierpień ciała głodu, pragnienia i wyczerpania, przekraczających wytrzymałość ludzką, gdyż żaden człowiek nie byłby w stanie tego przeżyć. Oto krew będzie się sączyła z każdego jego poru, tak wielka będzie jego męka za niegodziwość i występki jego ludu. I będzie on nazwany Jezusem Chrystusem, Synem Boga, Ojcem nieba i ziemi, stworzycielem wszystkiego od początku, a Jego Matka będzie zwana Maryją. Przyjdzie On do swoich, aby ludzie mogli otrzymać zbawienie poprzez wiarę w Jego imię, ale nawet po tym wszystkim będą uważać Go za zwykłego człowieka i mówić Mu, że ma diabła i ubiczują Go i ukrzyżują. I zmartwychwstanie On trzeciego dnia, Oto stanie on, aby sądzić świat i wszystko to nastąpi, aby można było wydać sprawiedliwy wyrok na ludzi. Albowiem jego krew zadość uczyni za grzechy tych, którzy upadli z powodu wykroczenia Adama i umarli, nie wiedząc, czego wymagał od nich Bóg, a więc grzeszyli nieświadomie. Ale biada, biada temu, kto wie, że sprzeciwia się Bogu gdyż zbawienie nie będzie mu dane bez nawrócenia się i wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Oto Pan Bóg posłał swych świętych proroków pośród wszystkie ludy, aby głosili o tym ludziom każdego plemienia, narodu i języka, aby ci, którzy uwierzą, że Chrystus przyjdzie, mogli otrzymać odpuszczenie grzechów i radować się, jak gdyby On już do nich przyszedł. Jednak Pan Bóg zobaczył, że Jego luk jest hardy i wyznaczył im prawo, prawo Mojżesza i dał im wiele znaków, cudów, symboli i zapowiedzi swego przyjścia także święci prorocy mówili im o jego przyjściu, a mimo to znieczulili oni swe serca i nie zrozumieli że prawo Mojżesza jest na nic bez zadośćuczynienia jego krwią że nawet małe dzieci, jeśli byłyby w stanie grzeszyć, nie mogłyby być zbawione ale ja wam mówię że są one błogosławione. I jak przez Adama, to jest z natury, ludzie popełniają wykroczenia, tak też krew Chrystusa czyni zadość za ich grzechy. Co więcej, mówię Wam, że żadne inne imię czy sposób zbawienia nie będzie dany ludziom. Stanie się to tylko przez i w imię Chrystusa, Pana Wszechmogącego. Oto sądzi On, i Jego wyrok jest sprawiedliwy. I niemowlę, które umiera, nie zginie Ale ludzie ściągną wyrok potępienia Na swe własne dusze Jeśli nie ukorzą się, nie staną się jak małe dzieci I nie uwierzą, że zbawienie było, jest i będzie Dzięki i poprzez zadośćuczynienie krwią Chrystusa Pana Wszechmogącego Albowiem naturalny człowiek Człowiek żyjący bez wpływu Świętego Ducha Jest wrogiem Boga Był nim od upadku Adama I pozostanie nim na zawsze Jeśli nie podda się Wpływowi Świętego Ducha I nie odsunie tego, co jest w nim naturalne Stając się świętym Poprzez zadośćuczynienie Chrystusa Pana I będzie jak dziecko Uległy, łagodny, pokorny Cierpliwy, pełen miłości Skłonny do poddania się wszystkiemu co Pan uważa za stosowne mu wyznaczyć, tak jak dziecko poddaje się woli swego Ojca. Co więcej, mówię Wam, że nadejdzie czas, kiedy poznanie Zbawiciela ogarnie każdy naród, plemię, język i lud. I gdy nadejdzie ten czas, nikt, z wyjątkiem małych dzieci, nie będzie bez winy przed Bogiem. Jeśli się nie nawróci i nie będzie wierzył w imię Pana Boga Wszechmogącego. I teraz, gdy nauczecie swoich, co Pan, Wasz Bóg Wam nakazał, nie są oni więcej bez winy przed Bogiem, jeśli nie postąpią, jak Wam powiedziałem. I powiedziałem Wam słowa, które Pan Bóg mi nakazał. Tak mówi Pan w dzień sądu. Słowa te będą jasnym świadectwem przeciwko temu ludowi. Według nich będą sądzeni, każdy człowiek, według swych czynów, dobrych czy złych. I jeśli będą one złe, przeznaczeniem ich będzie straszliwe rozpatrywanie własnej winy i występków, co sprawia, że wzdragają się przed obecnością w obliczu Pana i odsuwają się od Niego, przechodząc w stan żałości i niekończącej się męki, skąd nie ma dla nich powrotu. Wypiją więc wyrok potępienia na swe własne dusze. Wypiją z kielicha gniewu Boga, od czego sprawiedliwość nie może ich powstrzymać, jak nie mogła powstrzymać upadku Adama, spowodowanego przez spożycie zakazanego owocu. I łaska nie może więcej rościć sobie do nich prawa na wieki. I ich męka jest niczym jezioro ognia i siarki, którego płomienie nie gasną i którego dym unosi się na wieki. Tak, Pan nakazał mi powiedzieć Amen.